Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj rozmawiamy o grze, która w ostatnich tygodniach trochę emocji budzi. Jest to gra, można powiedzieć, jednorazowa. Po jednorazowym przejściu w całości każdego ze scenariuszy no, nie pozostaje nam nic innego niż być może sprzedać tę grę. Nie da się do niego wrócić. Będzie wydawana w Polsce przez wydawnictwo rebel.pl i to wcale nie jest Time Stories, czego można było się domyślić po tytule tego odcinka. Będziemy rozmawiali o grze Sherlock Holmes Consulting Detective. A będą mówić dla was Ola Szyszła i Paweł Kajak. No właśnie, Sherlock Holmes Consulting Detective. O czym jest ta gra Olu? O rozwiązywaniu zagadek z towarzyszeniem Sherlocka Holmesa. W pewnym sensie jesteśmy jego pomocnikami? Dokładnie tak. Patrząc nawet na to tak tematycznie, w związku z prozą dotyczącą Sherlocka Holmesa, bo tak, nie była to postać historyczna niestety, to jesteśmy jednym z członków grupy zwanej Baker Street Irregulars, czyli w powieściach takiej grupy dzieciaków, urwisów, przynajmniej z początku historii Sherlocka Holmesa. Na pewno w kaszkietach. Tak, którzy gdzieś tam przemykali po ulicach Londynu, zdobywając dla niego cenne informacje, których on sam nie byłby być może w stanie tak sprawnie uzyskać. No i właśnie, tutaj po latach oni dorastają, my jesteśmy jednym z nich i staramy się niejako równolegle z Sherlockiem rozwiązywać sprawy, które pojawiają się przed nami. Dokładnie. To, że nie pomagamy Sherlockowi Holmesowi, nie oznacza to, że Sherlock Holmes sam nie, roz, nie próbuje rozwikłać tych, tych zagadek, równocześnie z nami. I w zasadzie to czy wygraliśmy, przegraliśmy, jak dobrze nam poszło w naszej rozgrywce zależy od tego jak dobrze, jak szybko poszło to Sherlockowi Holmesowi. Tak, więc zawsze na końcu rozgrywki będziemy porównywać swój wynik, to do ilu lokacji poszliśmy, jak dobrze odpowiedzieliśmy na pytania związane z tym głównym wątkiem historii i z wątkami pobocznymi w stosunku do tego, co zrobił Sherlock Holmes. Jak w ogóle wygląda rozgrywka? Dostajemy do każdej z dziesięciu spraw, które znajdują się w pudełku taki folder, książeczkę, gdzie mamy opisane na początku kulisy sprawy, a następnie przez kilka kolejnych stron są po prostu wypisane adresy lokacji, które możemy znaleźć na mapie. Przy każdym z tych paragrafów jest odpowiedź na to, co spotykamy w danej lokacji. W wielu z nich to będzie nic. Niektóre z nich, mimo że znajdują się na mapie dołączonej do gry, może ich tam nie być, no ale na tych najważniejszych, tych dotyczących właśnie samego śledztwa oczywiście będą rozbudowane informacje dotyczące tego, o co moglibyśmy tam zapytać. Tak, to co dostajemy na samym początku to są tak naprawdę skrawki informacji. To są rzeczy, o których nam powiedzieli ludzie, którzy nam powiedzmy zlecili to śledztwo. Więc one są okrojone, są opowiedziane z perspektywy tak naprawdę jednej osoby. No i musimy sami dojść do tego, gdzie pójść, czego się dowiedzieć i jak powiązać fakty. Tak, czy w ogóle nazwalibyśmy to grą planszową? Ja osobiście grałem w tą grę... Bardziej porównywałam to do czytania książki, ale książki, gdzie mam jakiś tam wpływ na to, co się dzieje. To znaczy nie na konkretne wydarzenia, które są kluczowe dla całej opowieści, ale na to, w jaki sposób dochodzimy do, do pewnych odpowiedzi. Tak jak w każdym kryminale, na końcu się okazuje, co się wydarzyło. No to tutaj mamy wpływ na to, jak dojdziemy do tej odpowiedzi. Dokładnie. To nie jest taka stricte, rzecz ujmując, gra paragrafowa. Tutaj nie będziemy podejmować w zasadzie żadnych decyzji innych niż to, w jakie miejsce pójdziemy. Będziemy po prostu odwiedzać konkretne lokacje w mieście, będziemy się posiłkować tymi informacjami, które znajdziemy w poszczególnych paragrafach. Możemy też starać się gdzieś z jakichś skrawków informacji pójść w inne miejsce, które znajdziemy w książce dołączonej do tej gry gdzie mamy po prostu katalog nazwisk i jakichś miejsc publicznych w mieście no i możemy spróbować właśnie posiłkując się tymi adresami znajdować informacje zawarte właśnie w tej książce z konkretnymi paragrafami odnoszącymi się do poszczególnych miejsc. Kolejną rzeczą, która jest taką pomocą w naszym śledztwie, to jest zachwalana przez Sherlocka Holmesa jako idealne źródło informacji codzienna gazeta. Dokładnie, dostajemy gazetę bądź częściej gazety, bo jest tak, że one są ułożone chronologicznie, identycznie jak wygląda chronologia tych spraw, które otrzymujemy, ale ważne jest to, że do każdego kolejnego śledztwa powinniśmy wziąć wszystkie gazety, które już zebraliśmy w poprzednich, czyli już przy trzecim czy czwartym tych gazet będziemy mieli odpowiednio trzy i cztery i to jest ważne, bo Często jakieś informacje, które w, na przykład w pierwszym śledztwie znajdowały się w gazecie właśnie dołączonej do niego były zupełnie nieprzydatne przy tamtej historii. To w czwartej, jeżeli teraz wrócimy i spojrzymy na to z perspektywy tej nowej sprawy, którą rozwiązujemy, to wszystko zaczyna nabierać sensu. Zbieramy właśnie brakujące informacje, które gdzieś nam pozwalają albo stwierdzić, że faktycznie ktoś mówi prawdę albo kłamie, albo po prostu spojrzeć na to, co, czego się dowiedzieliśmy do tej pory z innej perspektywy. Jeszcze tak nie powiedzieliśmy, nie graliśmy we wszystkie z tych śledztw, nie przeszliśmy całej gry. Ja mam na koncie cztery rozwiązane sprawy o lat... Trzy? To nie jest tak, że wiemy dokładnie, jak to się potoczy dalej. Może następne śledztwa będą albo bardzo trudne, albo bardzo łatwe do rozwiązania. Natomiast te cztery są wystarczająco ciekawe, żeby chcieć iść dalej. Co jest ciekawe w ogóle tak przy okazji mówienia o sprawach które i gazetach, które jakoś tam następują chronologicznie po sobie, że w instrukcji jest powiedziane, że tak naprawdę kolejność rozwiązywania spraw jest dowolna. I pozostawiają tą dowolność wyboru, nie trzeba iść chronologicznie, natomiast ja nie wiem czy to ma sens tak naprawdę, bo w tych kolejnych częściach są jakieś nawiązania do tych poprzednich, chociażby druga sprawa zaczyna się świętowaniem rozwiązania pierwszej sprawy, zastanawia mnie to jakby z, z, dlaczego jest to dopuszczalne tak naprawdę? Nie wiem, ja na pewno polecam zacząć od pierwszego śledztwa, bo wydaje mi się ono najłatwiejsze do rozwiązania i to z tego też względu, że odpowiedź, którą uzyskujemy na koniec podróżując po różnych zakamarkach Londynu, jest dosyć łatwo do niej dojść, jakby zbierając dużo informacji, łatwo jest nam stwierdzić, co takiego się wydarzyło i odpowiedzieć na te pytania, które są zadane na samym końcu instrukcji, kiedy już stwierdzimy, że wiemy, otwieramy na końcu tą książkę właśnie ze sprawą i staramy się odpowiedzieć na cztery pytania związane z wątkiem głównym i ewentualnie cztery z wątkami pobocznymi. I tak jak powiedziałem, przy pierwszej sprawie jest tak, że faktycznie jeżeli na przykład, nie wiem, odwiedzimy wszystkie możliwe lokacje, ruinując oczywiście swój wynik punktowy o punktacji za chwilę, to jakby jesteśmy pewni tego, że wiemy, co dokładnie się stało. W tych kolejnych sprawach to już nie jest takie oczywiste. Tam trzeba naprawdę mocno się wysilać, żeby połączyć. połączyć te pojedyncze skrawki informacji. Tak, na samym końcu, kiedy odpowiadamy na pytania... Porównujemy też ilość odwiedzonych lokacji z ilością lokacji odwiedzonych przez Sherlocka w tym samym czasie. I wtedy okazuje się, że tak naprawdę na sprawy, można było, sprawy można było rozwiązać w szybciej. W czterech, w trzech, w pięciu krokach, a Kiedy... nam to zajęło... No właśnie, ja odwiedziłam bardzo wiele lokacji. <śmiech> <śmiech> Także w zależności od tego, o ile przewyższyliśmy ilość lokacji odwiedzonych od tych odwiedzanych przez Sherlocka, Yy, za każdą z nich odejmujemy pięć punktów tak od punktacji, którą otrzymaliśmy za odpowiedzi na pytania. Tak, to co jest ważne, Sherlock Holmes zawsze zdobywa 100 punktów. My dostajemy po 25 punktów za każde z czterech pytań związanych ze sprawą i jeszcze możemy maksymalnie 40 punktów zdobyć za dodatkowe pytania związane z wątkami pobocznymi, które gdzieś się pojawią. Więc maksymalnie 140 i potem za każdą, tą, powiedzmy, nadmiarową lokację tracimy 5 punktów strasznie ciężko jest przebić Sherlocka strasznie ciężko jest nawet się z nim zrównać co więcej, chcąc odwiedzić tylko te lokacje, które są wypisane jako te gdzie on poszedł oj, to jest dla mnie tak naprawdę nie wiem, albo trzeba mieć tak rozciągnięty mózg no żeby jak faktycznie mówi. rozwiązać tą sprawę bazując tylko na tych informacjach, które tam są zawarte no albo to jest wręcz nierealne czy warto jest żyłować wynik? Dla mnie ta gra tak naprawdę przede wszystkim jest tym klimatem Londynu, gdzie zbrodnia czai się na każdym rogu i mnóstwo trupów wpływa w tamizie. No i, no i ciężko sobie odmówić tak naprawdę przyjemności czytania każdego z tych akapitów, które możemy napotkać. Ja na przykład poszłam do tawerny, bo chciałam pójść do tawerny. Nie, nie, nie, nie szukałam tam żadnej odpowiedzi. Po I prostu tam poszłam. Często być może żadnej nie znajdziemy. No nie no nic mi to nie dało. zupełnie losowe miejsce. Ale poszliśmy wtedy na drinka wszyscy. No właśnie. Ja też wolę zagrać w tę grę nie patrząc na punktację. Może to wynika częściowo z tego, że nawet jak grałem, żeby moje osiągnięcia były imponujące, to kończyło nie się był. dosyć słabym wynikiem na poziomie tam, miałem 15 punktów. Natomiast właśnie to odkrywanie tych historii, wątków pobocznych, dochodzenie do takich momentów, haha, kłamałeś! Gdzie, idąc tylko przez te lokacje związane z tym szlakiem, nazwijmy to, Sherlocka Holmesa, no umówmy się, jeżeli odwiedzamy 30 lokacji, gdzie zdobywamy jakieś tam skrawki informacji, to jeżeli porównamy to z czterema lokacjami, gdzie informacji jest dużo, no ale no tak naprawdę moim zdaniem po czterech lokacjach nie poczuje się klimatu tej sprawy. Tutaj, żeby za dużo nie zdradzać, jest dużo takich właśnie spraw, które sprawiają, że już wydaje nam się, że ktoś być może jest tym głównym podejrzanym, a za chwilę gdzieś pójdziemy i ktoś zdradzi nam jakiś swój sekret, który stara się ukryć i okaże się, że to wcale nie był właściwy trop, no ale to jest właśnie to, co w tej grze ma dla mnie największą wartość, to odkrywanie historii. Ja bym chciała przy tej okazji wystosować oświadczenie, że to, że dostajemy mało punktów w każdej ze spraw, nie wynika wcale z tego, że jesteśmy słabi, tylko z tego, że lubimy zwiedzać Londyn czy Holmesa. Klimaciarze po prostu. Klimaciarze, klimaciarze no. no. Gra jest y, przeznaczona dla jedn od jednej do ośmiu osób. Tak, tak jest, tak jest według wydawcy. Na Boardgame Giku, ta rekomendacja społeczności to jest od 1 do 5, przy czym najlepszy wynik, czy najbardziej rekomendowana to liczba jeden? graczy to dwóch, akurat to dwóch, dwóch. E, chociaż tutaj zależy to od jednego bardzo ważnego czynnika, przynajmniej w warunkach polskich, a mianowicie... Od języka. Tak, my tak. dysponujemy w tej chwili wydaniem angielskim. Rebel ma wydać po polsku. Ja bardzo na to czekam. Jestem nawet skłonny nie rozwiązywać, nie rozwiązywać, właśnie, nie rozwiązywać tych kolejnych spraw, chociaż Rebel ma w pierwszej kolejności wydać jakiś scenariusz czy taką kampanię poboczną, więc to by mi nie zepsuło. Natomiast naprawdę zastanawiam się, czy jest warto iść dalej w te sprawy, właśnie w języku angielskim zamiast czekać na polskie wydanie, ale no właśnie, to język angielski. Wszyscy znamy angielski, ale nie każdy jest na tyle pracowity, by sprawdzać każde słowo, którego nie zna w słowniku. A, A tych zdarzają się tak? trochę jest. Mhm. Generalnie naprawdę jest ciężko. No to jest gra, która jest całościowo super zależna językowo, bo tam chodzi tylko i wyłącznie o czytanie. No trzeba znać dobrze język i trzeba się czuć pewnie z tym, że rozumiemy to, co czytamy. Bywa różnie, bo tam też się pojawiają na przykład osoby, które posługują się jakimś tam koknejem czy jakimś tam innym slangiem, nie wiadomo, skąd przyjechały. I to może być naprawdę problematyczne i wydaje mi się, że naprawdę trzeba, trzeba być jakoś pewnie... Znaczy pewnie zaznajomionym z językiem angielskim. No ja, mimo że mam nadzieję całkiem nieźle jestem zaznajomiony, to i tak zawsze gram ze słownikiem pod ręką. A ja nie, bo jestem leniem. Ale to z jednego powodu. Mianowicie takiego, że boję się, że słowo, którego nie rozumiem a całe zdanie sobie wymyślę z kontekstu pozostałych, albo to słowo sobie wymyślę z kontekstu z kontekstu danego zdania. Ono znaczy coś zupełnie innego niż ja sobie wymyśliłem, a co więcej może być bardzo ważne, może być wręcz kluczowe, bo jego znaczenie powinno być może skojarzyć mi się z czymś innym, co przeczytałem wcześniej, albo co dopiero przeczytam. I teraz, jakby odpuszczając to, gdzieś tam biorąc, przyjmując założenie, że to jest na przykład, no nie wiem, jakiś tam, jakaś broń biała, a nie konkretnie kord oficerski, to, mm -hmm. to nie jest chyba żadne odniesienie do, do tych spraw, które były, no ale chyba czujesz tutaj różnicę, tak, że, ta informacja zawarta właśnie w konkretnym znaczeniu tego słowa, a nie, że to jest przedmiot, powiedzmy, z danej rodziny, no jest w stanie bardzo dużo zmienić w naszym postrzeganiu tej sprawy. Znaczy, jasne, aczkolwiek ja tak naprawdę nie odczułam żadnego takiego momentu, w którym jakieś takie pojedyncze słowo miałoby super duży wpływ na, na, na rozgrywkę. Natomiast ja też zrobiłam mniej tych spraw i nie zrobiłam wszystkich odpowiednio, więc... No, tak czy siak, trzeba znać język i trzeba znać język dobrze. To, co jest jeszcze dosyć ważne przy okazji chociażby tego angielskiego wydania, chyba nie było jeszcze dokładnej informacji na temat tego, z jakiego języka będzie tłumaczył to rebel, Chodzi o to, że gra oryginalnie wcale nie była wydana po angielsku, a po francusku i wydanie angielskie już jest tłumaczone, więc tam pojawiły się pewne problemy związane właśnie z nieścisłością tego tłumaczenia, do tego stopnia, że jeden ze scenariuszy okazał się, no może nie tyle zupełnie nie, niegrywalny, co... Który? Trzeci i szósty. Do trzeciego i szóstego scenariusza są erraty, są dostępne na Geeku, to dotyczy zarówno tej części związanej właśnie z książką lokacji i też są poprawki do dwóch gazet. Jest to tyle dobrze, że poprawki do gazet zastępują całą stronę gazety jednej i drugiej i tak samo w książkach z opisem tego co się dzieje w lokacjach też mamy całą stronę zastąpioną więc szczególnie w przypadku gazet to nas nie naprowadza na to który akapit został źle przetłumaczony mm. czy która czyli który, który był istotny tak czyli ten który był istotny więc jest to tyle dobrze ja bardzo polecam sobie ściągnąć to z geeka i wydrukować bo naprawdę to może być no takie trochę rozczarowujące, że no, nie udało nam się rozwiązać poprawnie sprawy tylko dlatego, że gdzieś był błąd w tłumaczeniu. Myślę, że jak rebel to wyda po polsku, to też polscy gracze będą jakieś tam scenariusze sami tworzyć. No bo ta gra tak naprawdę no, aż sama się o to prosi. Zresztą wy, tych dodatków po francusku mam wrażenie, że było całkiem dużo. Czyli jest perspektywa wielu. Tak. No, no myślę, że, myślę, że tutaj Rebel, gdyby się przyłożył, to e, i oczywiście była wola ze strony zagranicznego, oryginalnego wydawcy, to jak najbardziej to jest produkt, na którym można bardzo długo robić niezłe pieniądze. <gry> Powiedz mi, Ty grałeś kiedyś więcej niż jedną osobę, bo ja tylko przeprowadziłam te rozgrywki jednoosobowe. Tak, ja próbowałem zrobić podejście w dwie osoby i w cztery osoby, miało to bardzo słaby rezultat, mianowicie taki, że nigdy nie dograliśmy do końca i ostatecznie każdy zagrał sobie sam jednoosobowo. Głównie wynika to z tego względu, że tutaj barierą jednak nie do przejścia staje się wtedy ten język, bo jak wygląda w założeniu według zasad rozgrywka wieloosobowa? Wspólnie decydujemy, do którego miejsca idziemy, czyli tu mamy kooperację, potem tam dochodzimy, jedna osoba czyta ten akapit. Masakra, tak? Jeżeli nawet bardzo dobrze znamy angielski, to jeżeli ktoś czyta gdzieś, może nie tak dokładnie, wymówi dane słowo, bardzo dużo rzeczy ucieka. Rozwiązaniem oczywiście jest przekazywanie w sobie tej książki. Ale to trwa. Ale to trwa. I to trwa naprawdę, szczególnie przy tych długich akapitach, w, można powiedzieć przy tych kluczowych lokacjach, czy na przykład zawsze jak idziemy na miejsce zbrodni, no to tam ten akapit jest bardzo długi. No to to trwa. I to trwa na tyle długo, że naprawdę psuje. Nie, nie polecasz? Psuje rozgrywkę. Nie, nie polecam. dwie osoby jeszcze jako tako. Myślę, że po polsku będzie lepiej, chociażby przez to, że będzie można naprawdę skrócić czas czytania danego paragrafu. No niemniej jednak jak to wygląda później? Co się dzieje jakby w miarę, w miarę rozgrywki? Jeżeli w pewnym momencie jedna z osób dochodzi do wniosku, że już wie o co chodzi w całej sprawie, to wyłącza się z rozgrywki, spogląda na koniec, zapisuje sobie odpowiedzi na te pytania, które są tam zadane i czeka na resztę. Oczywiście już nic nie zmieniając więc no to jest przy większej liczbie graczy no to już jest zupełnie bez sensu takie za i czekanie no nie wiem dla mnie no, jak są mniej sprytni od ciebie o, oczywiście e, moim zdaniem jednoosobowa góra dwu moim zdaniem nie ma sensu poświęcać jakby klimatu tej gry tylko dlatego, że lubimy grać ze znajomymi znaczy ja jestem osobą, która lubi grać ze znajomymi w gry i naprawdę gry jednoosobowe jakoś mnie tam specjalnie nie kręcą. Natomiast to jest gra, którą, tak jak mówiłam, bardziej traktuję jako taką książkę z moim drobnym udziałem. I naprawdę to się robi super samemu. czy znaczy herbata, muzyka w tle i czytamy. Bo to jest przede wszystkim czytanie. No ja jestem bardzo ciekaw jak, jak to wyjdzie w polskim wydaniu i czy wtedy właśnie dla nas ten walor rozgrywki wieloosobowej się pojawi. Tak jak mówię, dwie osoby jeszcze do zagrania. Gdyby, gdyby faktycznie zależało mi na tym, żeby grać sobie z kimś, ktoś by faktycznie wyrażał chęć do takiej wspólnej rozrywki umysłowej właśnie przy tej grze, no to okej. Okay, więcej osób naprawdę przy angielskim wydaniu. Moim zdaniem to, to, to się mija z celem. Tak sobie myślę odnośnie ceny tej gry. Ja z tego co pamiętam kupiłem ją za jakieś 130-140 zł. W tej chwili ona w podobnej cenie chyba wciąż jest dostępna. To wydanie angielskie oczywiście. E, Ola, myślisz, że to jest dobra cena? Czy za dużo? Za mało? Za dużo? <grym> Problem polega na tym, że ta gra nie ma żadnych komponentów, które byłyby kosztowne. Może oprócz gazet, bo to jest taki niestandardowy chyba trochę wymiar i, i, i ten papier być może jest taki jakiś specjalnie no, stylizowany. Ale, tak, ale, ale wciąż jest to drukowanie tekstu na papierze mhm. eee, i w momencie, w którym masz po prostu odpowiednich wymiarów w drukarkę, no to, to nie jest problem. Natomiast... Eee... <drukarka> bo tak działają wydawnictwa, się zają na drukarkę. drukarkę tak. Nie ma kosztownych komponentów, tak? Nie ma plastiku, drewna i materiałów jakichś tam super fancy. Natomiast no, jest tutaj treść, tak? Są scenariusze, jest tłumaczenie, nawet w tej wersji angielskiej, tak, bo jest przetłumaczona z francuskiego. No to jest kupa roboty i potrzeba do tego ludzi, tłumaczy i jest merytorycznie kosztowna. Mniej, jeżeli chodzi o wykonanie, więc ciężko jest mi ocenić jej cenę. Moim zdaniem za 10 spraw, fakt, jednorazowych, ale jednak naprawdę takich mocno wciągających w klimat. Moim zdaniem to jest naprawdę dobra cena za coś takiego, tym bardziej, że to się wiąże trochę z tym, co powiedziałaś o tym, że nie ma żadnych tam wymyślnych komponentów. To akurat zapobiega nie wiem, gubieniu komponentów, ich zużywaniu, tak jak, tak jak kart. Faktycznie, no dobrze, może jeżeli ktoś ma, ma zaznaczania ważnych fragmentów tekstu, no to jest sobie w stanie tą grę zepsuć. I... Wiesz, jak się długo powstrzymywałam, <grym> żeby sobie zakreślać? <grym> cieszę się, cieszę się że, że się powstrzymałaś jednak. Natomiast no jeżeli ktoś faktycznie chce sobie tutaj popsuć tę grę i, i zniweczyć jej potencjalną odsprzedaż, no to, to jest w stanie to zrobić. Ale jeżeli nie, no to każda z tych spraw jest do jednorazowego przejścia przez jedną osobę. Ja myślę, że mógłby być dodany jakiś notatnik To by też w jakimś... No tak, to teraz rozmawiamy o <grym> <grym> zwiększaniu kosztów już, tak? Wersja Lux, Ale może Rebel będzie to wydawał na jakimś wspieram to i dorzuci taki właśnie bajer. To by było miłe. Ale tak jak, tak jak mówię, te 130 zł I czy 140... Ci tak mogę skończyć to jest dobra cena tym bardziej, że grę można bez problemu odsprzedać, jeżeli ktoś przyjmuje taki model kolekcjonerski że potem, czyli potem... nie kolekcjonerski czyli takiego powiedzmy racjonalnego kolekcjonowania zupełnie odwrotnie niż ja prezentuję myślę, że tak, jeżeli ktoś nastawia się na kupienie tej gry i potem odsprzedanie jej bądź nie wiem, chce się zrzucić na nią ze znajomymi no to to jest naprawdę całkiem godna polecenia pozycja. Czy jest coś, czego ci brakowało? Troszkę może w niektórych sprawach chciałbym mieć e, jakiś rekwizyt w postaci, nie wiem, notatki odręcznej, ID? która gdzie... Nie! W tych sprawach, gdzie na początku na przykład dostajemy jakąś informację, czy e, znajdujemy jakieś właśnie przedmioty przy denacie, to byłoby miło mieć po prostu gdzieś tak przed sobą. Po pierwsze to by zbudowało klimat, a po drugie być może sprawiłoby, że o niektórych rzeczach bym nie zapomniał. No ale nie jest to niezbędne tak naprawdę. Absolutnie. To wszystko jest opisane. Właśnie te, te rekwizyty są gdzieś na początku danej sprawy opisane, więc no można sobie wrócić i, i tam jeszcze spojrzeć. Tak jak mówię, może dla jakiegoś jeszcze podniesienia walorów klimatycznych miałoby to sens. Ale ty coś byś zmieniła w tym wydaniu? Ja mam problem z czcionką trochę. Ciężko mi się ją czyta. Mhm. E, a to też dlatego, że to jest gra, która nie pasuje do słonecznego dnia. Gdzie naturalne światło e, oświetla strony każdej z, ze spraw. Ja, myślałem, że jesteś przeciwna graniu w gry w słoneczne dni. Mhm. Zamiast je jeździć na rowerze i wylegiwać się nad stawem. Ale... Okay. Cieszę się, że rozważasz w ogóle granie w gry w słoneczny dzień. <laughs> Wykorzystam to kiedyś przeciwko tobie? Ale można te, on, można też grać nad jeziorkiem. Sobie. Ale nie w tą grę, bo? Bo się odbija światło strasznie. I tak jak ja cierpię z tego powodu, jak mi się od planszy odbija światło lampy. I yy, jak od instrukcji mi się odbija światło lampy. Naprawdę strasznie nie lubię czytać na kredowym papierze. I tutaj jest to yy, dużo bardziej... Yy, denerwujące ze względu na to, że przede wszystkim trzeba czytać. Ja nie wiem, bo może to jest coś nie tak z moimi oczami. Tobie to przeszkadza też tak bardzo? Bo ja mam naprawdę z tym problem i Mam za każdym razem z tym problem, jak gramy, jak mamy planszę, na której muszę coś zobaczyć. Ja nic nie widzę i muszę się po prostu miotać tam nad tym stołem, żeby pod odpowiednim kątem zobaczyć, co się dzieje. Nie, to, teraz jak tak patrzę pod tą lampą, którą mamy teraz, to jakoś mi tak szczególnie nie przeszkadza, no. ale no nie wiem, może coś w tym faktycznie jest. Ale tak naprawdę ta uwaga o tych stronach, no to to nie jest skierowane przeciwko tak no bo to jest kwestia... Przeciwko wydawcy. Przeciw, przeciwko grom w ogóle. I brakuje mi spisu ulic. Naprawdę brakuje mi spisu ulic, bo jest mi ciężko się zorientować, w którym miejscu jest jakaś ulica. No to tam powiedzmy, że jakieś tam główne arterie Londynu mniej więcej mogłabym ogarnąć, tak jakieś załuki, no ciężko jest je znaleźć. Chociaż może jakby z pomocą jakichś... No ale to faktycznie byłoby przydatne, bo czasem jest tak, że mamy informacje o tym, że coś znajduje się na skrzyżowaniu dwóch ulic e, i... I szukali wiatru. Tak, podejrzewam, że jakbyśmy naprawdę byli jednym z tych chłopaków, którzy dla Sherlocka Holmesa zbierali informacje, to byśmy od razu wiedzieli, gdzie to jest. Natomiast no, w taki sposób to jednak, e, to jednak troszkę e, utrudnia. Ola, za co najbardziej lubisz tą grę? Za to, że mnie wciąga. Mega mocno mnie wciąga i to jest tak, że ja naprawdę się zapadam w tą grę i siedzę i kminę i myślę, że mogę być zabawna dla otoczenia. Bo się frustruję, jak się czegoś nie dowiaduję i się odbijam na przykład od drzwi, bo ktoś poszedł do pracy zamiast siedzieć w domu, A ja Zgadza się się. Ja też bardzo lubię tą grę za klimat, za to, że naprawdę wciąga i nie wiem, nie wyobrażam sobie odłożenia sprawy i późniejszego do niej powrotu. Jakoś tak mam wrażenie, że jak już zaczynamy rozwiązywać, to już od początku do końca. Chociaż, nie wiem, może ja odświeżenie ja... umysłu by tutaj. Ja trochę odświeżałam umysł. Z... <laughs> I pomogło? Nie. No Ale no ciężko jest czasami rozwikłać tę zagadkę do końca i. Wydaje mi się, że w niektórych przypadkach może pomóc y, przyspanie się na przykład. Yy, a... I następnego dnia kolejna próba. A to, że jest ciężko rozwiązać daną zagadkę, to jest kolejna, czy dane zagadki, czy wszystkie zagadki, to jest kolejna rzecz, za którą ja bardzo lubię tę grę, czyli za to, że jest trudna. I tak jak już mówiliśmy wcześniej, nie jest tak, że nawet odwiedzając wszystkie miejsca, mamy to rozwiązanie konkretnego śledztwa podane na talerzu. Tak nie jest. Trzeba naprawdę mocno pomyśleć i te wszystkie wątki połączyć ze sobą i ostatecznie wydedukować, jaki jest, jakie jest to ostateczne rozwiązanie. No nie jest łatwo. Na pewno nie jest łatwo rozwiązać te zagadki. To, co mnie troszkę boli, ale wiem, że to jest e, kwestia tego, że to jest gra jednorazowa i to jest coś, czego nie da się obejść, ale to jest taki mój wewnętrzny ból i łamane serce, to to, że jak już rozwikłam zagadkę źle... <śmiech> bo też można tak się sparzyć i wyciągnąć pochopne wnioski i oskarżyć kogoś, kto jest niewinny, eee, no to już nie mogę znowu. No. Tak, to prawda. Tutaj każda sprawa, jeżeli już otworzymy tą ostatnią stronę z pytaniami, nawet z pytaniami, nawet nie, nie patrząc, jakie są poprawne odpowiedzi, to same pytania już często mogą nas naprowadzić na pewne wnioski, więc no niestety nie można tego przechodzić na raty, nie można robić drugiego podejścia tak jak powiedziałaś, jest no, jedna próba. No i lepiej nie oskarżać tak pochopnie. Tak jak w życiu. No ale to wszystko się składało, no. Tak bywa. Policji też tak ostatnio tłumaczyłaś. Dobrze. To chyba wszystko, co mamy do powiedzenia o wspaniałej grze Sherlock Holmes Consulting Detective. Czekamy na polskie wydanie. No i nie gdzieś. rozwiązujemy kolejnych spraw, żeby rozwiązać po polsku? Chyba nie. Powstrzymasz się? Palec do budki, kto się powstrzyma? nikt się nie powstrzymał. Dobrze, to była audycja Gra Warta Świeczki, mówili dla was. Ale przyszło. I Paweł Kajak dziękujemy za wasz czas, za waszą uwagę do usłyszenia następnym razem.